Czytać, przeczytajmy dalszy ciąg naszego rozważania z listu do Rzymian, 9 dziewiątego rozdziału. 19, już był tam zaczęty, ale zaczniemy od 19 czytać do 29. A zatem powiedz mi, czemu jeszcze obwinia, bo któż może przeciwstawić się jego woli o człowiecze,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 Rozdział mówi nam o Bożej łasce i ona ciągle na nowo jest wymieniana. Łaska nad Jakubem, łaska nad Izraelem, łaska nad nami. Bóg mógłby pozostawić Jakuba na zatracenie. Bóg mógłby nie zwążać na Izrael. Bóg mógłby pozostawić nas, pogan, bez ratunku. A jednak mamy takie świadectwa w Starym Testamencie, że ten zastęp Koracha zginął, rozstąpiła się ziemia, ale znowu synowy Koracha są autorami psalmów. Mamy przykład Mordochaja, który doświadczył tej łaski od króla, wyróżnienia, ale i przykład Hamana, który ten sam król postanowił o jego śmierci. Mamy przykład tego cudownego wydarzenia, na które czekamy, pochwycenia. Cudowna rzecz, żyjący ludzie będą zabrani z tej ziemi w okamgnieniu, ale znowu miliony pozostaną na straszne kataklizmie wydarzenia tutaj, które będą się dziać. Ale zawsze Bóg okazuje łaskę, pozostawia jeszcze taką e, nadzieję, furtkę dla tych, którzy mm, do Niego się zwracają. I e, chociaż niektórzy podkreślają często i zadają potem pytania właśnie co do tego, no to e, dlaczego tego Tymezawią zgardził, dlaczego Faraon Miał zatwardzone serce, dlaczego te naczynia są na zagładę, ale zechce mi to odwrócić i zauważać tego umiłowanego Jakuba, Tych, te naczynia, właśnie które są ku uprzednio przygotowane ku chwale. mi to widzieć, że Bóg ciągle na nowo okazuje łaskę. I tak rzeczywiście jest, że garncarz może ulepić. Jedno kosztowne, drugie e, pospolite, czyli jedno, tak jak mamy w domu naczynia, jedne są do, e, powiedzmy, jak goście przyjdą, to są ładne talerze, ale tak, e, e, żeby to tak zabrzmiało, e, jak najbardziej e, no, przeciwstawnie, no to jest jakaś miska dla psa. Są naczynia, które są dla gości, są takie, które są e, brudne. Są e, dla naj, e, ostatnich celów. I tak tu widzimy to rozróżnienie. Jedne są kosztowne, drugie pospolite, czyli takie do rzeczy brudnych, haniebnych. E, m, mamy e, takie e, porównanie też w liście do Tymoteusza. W drugim liście, rozdział drugi i dwudziesty wiersz. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedno służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych, czyli takich e, codziennych, brudnych. E, jedni jest, są właśnie ci e, blisko Boga, te, te naczynia złote, srebrne, drudzy są ci, którzy są daleko od Boga, te drewniane i gliniane. Ludzie wierzący mają być tymi naczyniami złotymi, srebrnymi, tymi, które są do tych szlachetnych, do tych cennych, do tych wartościowych celów. I tak mamy też i rozróżnienie w liście Piotra pomiędzy mężczyzną a kobietą i kobieta nazwana jest akurat w naszym tłumaczeniu w warszawskiej Biblii jest rodzajem, słabszym rodzajem niewieści. W innym tłumaczeniu jest e, słowo naczynie, słabszym naczyniem. E, czyli e, też jest rozróżnienie między mężczyzną a kobietą. Kobieta jest, e, nazwijmy to tak, te ścianki są cieńsze w tym naczyniu. Dlatego trzeba się delikatnie, tak jak są kubki dzisiaj takie solidne, A są szklanki dzisiaj już coraz mniej w użyciu. Ze szklanką trzeba delikatnie, bo się bardzo łatwo tłucze. Tu mamy też rozróżnienie właśnie pomiędzy tymi naczyniami nadającymi się na potrzaskanie, na zagładę, 22 wiersz, a tymi naczyniami zmiłowania nad którymi Bóg okazał, czy dla których Bóg okazał łaskę. I tu widzimy, znowu też jest łaska, bo 22 wiersz mówi, że Bóg znosił wielkiej cierpliwości ten naczynia gniewu. Czyli długo ci ludzie nieposłuszni Mu mogli sobie żyć. I to nieraz możemy zauważyć też i w naszej codzienności, że ludzie, którzy są bardzo przeciwni Bogu, Mogą długo żyć i wydaje się, że im się dobrze wiedzie. Więc Bóg znowu jest tutaj cierpliwy, pozwala tym naczyniom, które będą potrzaskane, długo funkcjonować. Ale tak to jest, że państwo okazuje swoją moc w tym, że potrafi jakiegoś bandytę znaleźć, złapać, osądzić, wydać wyrok. Na tym polega siła państwa między innymi. Na tym też polega siła zboru, że dany grzech, który się pojawi, zbór ma siłę nazwać, osądzić, oczyścić też i w ten sposób to, co pozostało. I Bóg także okazuje swoją moc, tak jak tutaj czytamy, objawić moc swoją, 22 wiersz. Bóg chcąc objawić moc swoją. I w tym też można poznać Bożą moc, że Bóg z grzesznikami, z tymi, którzy odwracają się od Niego, postępuje w sposób surowy i już bez łaski. Bóg potrafi osądzić zło. W tym widać Jego moc. I nawet ci grzesznicy, jak to już nieraz jest powtarzane, będą musieli wyznać, że Jezus jest Panem. Wszyscy Tak jak czytałem liście do Filipian drugi rozdział, każdy będzie musiał to wyznać. Najbardziej zatwardziały grzesznik w pewnym momencie będzie musiał stwierdzić Jezus jest Panem, ale to będzie poprzedzać Jego wrzucenie do jeziora ognistego. I dlaczego właśnie to Bóg to czyni? Dlaczego okazuje ten sąd? Właśnie też, żeby tutaj widzimy, aby objawić bogactwo chwały nad naczyniami zmiłowania. Czyli z jednej strony okazuje swoją moc sądząc, z drugiej strony okazuje swoją moc litując się, okazując to miłosierdzie, czyli zmiłowanie nad tymi naczyniami, które są przeznaczone, żeby były właśnie w niebie. Uprzednio przygotował, czyli On, Bóg uprzednio przygotował. Byliśmy Już wcześniej w tym Jego sercu. Choć oczywiście to ciągle trzeba to powtarzać. Nigdy to nie wyklucza też i naszego pełnego wyboru. Nie byliśmy zmuszeni się nawrócić. My chcieliśmy zwrócić się do Boga po łaski. tylko taka myśl w, o tym porównaniu tych naczyń, ale jakim Bóg właśnie okazał się wspaniałym, że ten garncarz nie byłby w stanie żadnego naczynia poprawić, pospolitego zrobić nagle z niego naczynie szlachetne, a jednak Bóg to w swojej łasce i mocy uczynił. Może Ktoś powie, że jednak nie nasze ciała, ale jednak nasze dusze, które się utożsamiają z nami. I to jest coś wspaniałego, że te naczynia, które właśnie były uprzednio przygotowane, które były jak gdyby naczyniami gniewu, a jednak były, zostały przygotowane Stały się naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował kuchwalę. Tak. Takimi naczyniami byliśmy. Kiedy garcarz robi naczynie Nigdy tego nie widziałem, ale wyobrażam sobie To przecież y, Zanim zrobi naczynie y, To najpierw musi je Z tej gliny Uczynić, a później je wypala I to naczynie, które Właśnie y, widzimy, że tutaj jest napisane W 21 wierszu znaczy garcarz nie ma władzy nad gliną żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne a drugie pospolite Bóg daje taki prosty przykład i pokazuje właśnie że ludzie wyszli z jednego pnia z jednego narodu z Adama i widzimy, że każdy miał wolną wolę ale też i Bóg ma nad nami całkowitą władzę. I nie można powiedzieć Mu, że co Ty robisz z tym, a co Ty robisz z tamtym. Ale jednak Bóg jest o wiele więcej łaskawy niż garcarz. Bo garcarz, który bierze e, glinę, to on się nie zastanawia nad tym, czy to będzie, może wiedzieć, służyło do tego, czy do tego. Czy y, później będzie jakiś z tego pożytek, czy nie. On chce, aby wszystkie naczynia były dobre. Garcarz ma taką zasadę. On chce, aby wszystkie były ładne. On nie robi, może powiedzieć, lichich naczyń. Taką, y, taką ma zasadę, ale jednak wychodzi inaczej. I nieraz to się spowoduje to, że na przykład, że Yy, materiał był niedobry, albo może być temperatura w piecu, była za wysoka. Także garcarz ma władzę nad gliną. I kiedy yy, widzimy, stara się, więcej w, włoży w to siły i umiejętności, to zrobi naczynie kosztowne. Widzimy, że Bóg też wkłada całą swoją siłę i wszystko, co miał, to znaczy swojego własnego syna dał, aby wszystkie naczynia były kosztowne. Jest napisane w liście do Tymoteusza, Bóg chce, aby wszyscy ludzie zbawieni byli. On chce, żeby były wszystkie kosztowne naczynia. Ale to tylko naczynia nie chcą tego wziąć od Niego. I tym samym one pójdą na zagładę. A nie dlatego, że Bóg chce je stracić, ale tylko dlatego, że one nie chcą Mu się podobać. Bóg mógłby wszystkich stracić. Wszyscy zasługują na wieczne potępienie. Wszyscy ludzie bez wyjątku Przed Bogiem, jeśli by im nie okazał łaski, poszliby na wieczne potępienie. Oda, tak samo i Abraham, i Adam, i Mojżesz. Ale to tylko oni znaleźli łaskę. Noe znalazł łaskę. Dawid znalazł łaskę. Widzimy, jak wiele Bóg okazał łaski tym mężom wiary. Yy, tak samo yy, Izajasz mówi, jestem człowiekiem nieczystych warg. Zginąłem. A mimo to, zobaczmy, jak wielce Bóg ich wywyższył. A weźmy też i Daniela, który, yy, który właśnie był mężem. Jest powiedziane o nim, że choćby tutaj stanęli Samuel i Daniel, mężowie modlitwy, to i tak by, wam, i tak by was nie wysłuchał. Znaczenia bardzo, yy, można powiedzieć, szlachetne, bardzo kosztowne. Ale jednak widzimy, że Bóg zmiłuje się, chce się zmłować nad każdym człowiekiem. Kiedy czytamy Księgę Królewską, to tam mamy takiego jednego męża wiary, króla Jozjasza który jednak yy, znalazł yy, księgę zakonu pańskiego, czy znaczy kapłan znalazł księgę zakonu pańskiego świątyni i on postępował według tej księgi, według tego słowa, które było napisane. Widzimy, że to się Bogu podobało. Nie to, żeby budować, czy robić według swojej własnej woli, ale przestrzegać Słowa Bożego według Bożej woli. I takie właśnie, może wiedzieć, są te naczynia kosztowne. Też w objawieniu Jana napisane yy, w trzecim rozdziale w dziesiątym wierszu jest napisane tak Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. <śmiech> tak. Zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać. Panu Jezusowi chodzi o to, że yy, chcemy naśladować Go, a przede wszystkim przestrzegać Jego słowa. I tak w tych dwóch rozdziałach Księgi Objawienia, w drugim i w trzecim rozdziale, te napomnienia i pocieszenia i, i jakby może pochwały, są dane właśnie nam, którzy żyjemy w tym czasie. I On w tym liście Do Filadelfii, tak bardzo ceni i tak bardzo wywyższa tych wierzących i mówi do nich, że i ja zachowam Cię w, od godziny, próby jaka przyjdzie na cały świat. Ale jednak nie wszystkich Bóg zachowa, i tu jest napisane w 22 wierszu, a cóż, jeśli Bóg chce okazać gniew, i objawić moc swoją znosił wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę przyjdzie czas kiedy właśnie Kościół Chrystusa Jezusa obmyci krwią Jego zostaną zabrani do nieba zabrani do chwały Bożej to tutaj właśnie nastąpi yy, sąd oczywiście sąd żywych W objawieniu mamy napisane, że jedna trzecia ludzkości no, zginie w tym sądzie żywych. Później oczywiście jest napisane o tym, że będzie tysiąc lat i Bóg y, będzie zajmował się szczególnie tymi naczyniami kosztownymi, tymi swoimi ludem izraelskim. Bo myślę, że tutaj też właśnie o tym jest mowa. I On dokona tego, tego sądu swojego, co jest napisane, że wszystkie śmierć i piekło staną przed tym wielkim białym tronem i Bóg ich osądzi przez swojego własnego Syna Jezusa Chrystusa, który na tej ziemi tutaj zniósł odrzucenie, niechęć, opluwanie i ukrzyżowanie ale tam chwalę on w niebie będzie tym który powie do wielu nigdy was nie znałem wielu przyjdzie i będzie mówiło yy, jadaliśmy z tobą byliśmy na zgromadzeniach czytaliśmy słowo Boże a Pan Jezus odpowie nigdy cię nie znałem albo was nie znałem tak jest napisane I tu jest napisane w wielkiej cierpliwości znosił naczynia gniewu. Ileż to razy Bóg znosi teraz? Ileż to jest tak wiele jest Ewangelii opowiadane? Ile jest Biblii w Polsce, które leżą zakurzone? Które są tylko, może powiedzieć, dane przy okazji jakiegoś szczególnych okazji, czy to komunii, czy ślubu, czy może jak wierzący ma chrzest, jest dana yy, Biblia, Słowo Boże, a ono później jest zakurzone i nic z tym nikt nie robi. I nie otworzył swojego serca dla Pana Jezusa i Bóg w cierpliwości znosi takiego człowieka aż znosi go do jego śmierci, a później oczywiście ten człowiek Jeśli jest niepojednany z Bogiem, idzie na wieczne potępienie. Bóg znosi. Bóg nie każe człowieka za jego grzech zaraz, choćby nawet i sprzeciwił się przeciwko Bogu. Czy Bóg ukarał faryzeuszy za to, że oni mu bluźnili? Że oni mu się sprzeciwiali? Że mówili Belzebuba ma? Nie. Cierpliwie ich znosił. Aż na krzyż i tam na krzyżu powiedział Ojcze przebacz im, bo oni nie wiedzą co czynią. Zobaczmy jakże wielce Bóg jest łaskawy. Znosił w cierpliwości. Pan Jezus powiedział też, że do faryzauszów, że właśnie że spadnie to na ten ród, że ta krew przelana od Abla aż do Zachariasza Tych wszystkich mężów, które zostali zamordowani, ta krew spadnie właśnie na ten ród. I też w cierpliwości Bóg to wszystko znosił. Także widzimy, Bóg osądzi i my nie mamy w żaden sposób być tymi, którzy byśmy się mieli modlić o sąd, który Bóg miałby zesłać, ale będą tacy mężowie, w objawieniu jest napisane, W czasie ucisku będzie tak i będą wołać, kiedyż, Panie Święty, prawdziwy rozpocznie sąd i pomścisz krew naszą. Tak, przeznaczone na zagładę, ale dopóki czas łaski trwa, my mamy się modlić, głosić, opowiadać, miłować, kochać tych, którzy są właśnie przeznaczeni na zagładę, ale jeszcze wyrywać ich z ognia. Czytać do tego, można postawić obok yy, tego wiersza, sobie też, do tego 22. Yy, Bóg chcąc okazać gniew, I jak weźmiemy sobie Ewangelię Jana, 3 rozdział, 36 wiersz, to mamy właśnie też tak dobrze to jest pokazane, jak to wygląda. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na Nim. Tu właśnie jest to słowo, ciąży na Nim, po prostu ciąży na Nim. Bo nie uwierzył w Pana Jezusa, nie przyjął Go. po prostu gniew Boży ciąży, po prostu grzechy są. Gniew Boży Kto uwierzy w Pana Jezusa? To marzy w odwierzcze. Po prostu Bóg się w ogóle nie gniewa się, aż może powiedzieć, Bóg się raduje z tego powodu, że dana osoba przyjęła Pana Jezusa. Co za szczęście po prostu, że ten przyjął, jest uratowany. Gniewyz usunięty. Nie gniewam się właśnie ten ciąży, a tutaj chcąc okazać. Gniew. To można powiedzieć, jakby Bóg chciał się gniewać. Tak sobie po prostu myślałem, jak to jest, że jak, jak to tak prosto sobie jak to Bóg chce się gniewać. Bóg nie chce się gniewać. To po prostu ten y, gniew Boże ciąży, to na człowieku? Jak się człowiek nie nawróci nie przyjmie Pana Jezusa właśnie, tego, którego dał. Tego wspaniałego właśnie, tak dzisiaj nawet, żeśmy śpiewali żyjesz Ty, zwycięzca mój, tego wspaniałego zbawiciela tego tego potężnego po prostu zwycięzca. No teraz przypomnieć gdzie to jest napisane o tym, że ten sąd to jest dziwna e, służba Boża, że dla Boga jest to coś, co właściwie normalnie On by nie chciał to robić. Ale my to znamy z własnego doświadczenia. W większości e, przeżyliśmy rodzicielstwo. Ja tak mówię, jak stary człowiek przeżyłem to. I oczywiście mam to w dużym stopniu za sobą. Ale rzeczywiście tak jest, że zawsze chcemy obdarowywać dzieci, kochać je, przytulać. No ale niestety zdarzają się w naszym życiu momenty, kiedy musimy jako rodzice wyciągnąć konsekwencje, powiedzieć nie, albo po prostu zrobić lanie. I to nie jest to dla nas rodziców normalne, żeby w ten sposób postępować tego byśmy nie chcieli, ale są sytuacje, kiedy nie ma innego wyjścia. No ile to można w jakiejś skali porównać to, co Bóg czyni, czy będzie czynić wobec tych naczyń przeznaczonych, czy też nadających się na zagładę. Ale rzeczywiście to, co Paweł mówił, jeszcze mi to tak dało na myśl, że myśmy wszyscy byli jakby pod tym gniewem. Czy tak jak mówi ten złoczyńca, że ten wyrok słusznie, ten wyrok, taki sam wyrok spoczywa na tobie, na nas wprawdzie, i on mówi to w liczbie nogi, na nas wprawdzie sprawiedliwie. Czyli na obu tych złoczyńcach ten wyrok już tak patrząc dalej, wyrok potępienia wisiał w tym samym momencie w taki sam sposób. Ale ten jeden, Jednak ze skruszonym sercem prosił o łaskę i nagle z tego naczynia na potłuczenie stało się tym naczyniem na uwielbienie. Tak to można sobie wyobrazić. Rzeczywiście coś cudownego. Jeśli wspomnimy sobie dzień nawrócenia, to możemy pomyśleć, że wcześniej nadawaliśmy się rzeczywiście tylko na potłuczenie. Ale Bóg sprawił w swojej łasce, że jednak nasze serca się skruszyły i jesteśmy tymi ku chwale. Oczywiście Bóg już to wieczność, wstecz widział i wiedział, ponieważ dla Niego nie ma rzeczy przyszłych. Dla Niego wszystkie rzeczy są teraz. On to widzi jednocześnie, a więc i widział nas. Właśnie już wcześniej, dlatego tutaj uprzednio przygotował. Ale jest to rzecz wyjątkowo błogosławiona. I tym 24 wierszem jeszcze chciałbym to dopełnić. Takimi naczyniami jesteśmy i my. Jak to dobrze być zaproszonym na wesele, znaleźć się we właściwym miejscu, w jakimś wspaniałym gronie, znaleźć się w jakimś wyjątkowym czasie, w wyjątkowym miejscu, tak jak my na przykład w piątek wieczorem znaleźliśmy się w wyjątkowym czasie, w wyjątkowym miejscu, to tak i tu możemy hmm. widzieć, my jesteśmy tymi naczyniami, które Bóg powołał. Naprawdę jest to coś wyjątkowego. Być tymi przeznaczonymi wcześniej, W uchwale, czyli do nieba. Jest napisane skarb ten mamy w to naczyniach wymiany. Szczęście tego wiersza dwudzieste trzeciego aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami miłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Tak mi się też przypomniało, jak rozmawialiśmy z żoną, że Bóg czasami przygotowuje pewne osoby sobie w taki sposób, że na przykład tak rozmawialiśmy, że jak na przykład nasz ojciec czytał Biblię, myśmy to widzieli, że on czyta, może wtedy jeszcze żeśmy tego Tak nie rozumieli, ani może on w taki sposób jak my dzisiaj, ale po prostu przygotował nas w taki sposób, że było, nas, na, było nam to w jakiś sposób, stało nam się to w jakiś sposób drogie. I kiedy jak gdyby później te późle się poskładały do kupy, to nie odrzuciliśmy tego słowa, lecz przy, je przyjęliśmy. Można by powiedzieć, że to jest taka, no nasza teoria, ale yy, kilka takich rodzin, żeśmy sobie wymienili, które w taki sposób, można powiedzieć, Bóg wcześniej przygotował, że ojcowie w jakiś sposób mieli wcześniej styczność ze Słowem, a później dzieci ich przyszły do poznania prawdy o Słowie Bożym. A ponadto tutaj jeszcze bardziej obrazowuje Słowo Boże w liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale o trzeciego wiersza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 ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, które nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którego, u, którym Go uprzednio obdarzył tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. przed założeniem świata Lóg. 103. 국민 <laughs> <laughs> 175, pierwsza zwrotka. Дякую. <coughs>